Cześć, audycja kadr Ci oko. Dzisiaj odcinek 77, naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. Zaczynamy jak zwykle od paru newsów. E, jednym z nich jest to, że mamy szatnownego jubilata od e, no niedawna, bo 10 stycznia swoje 90 lat, czyli nie tak niedawno, można w sumie powiedzieć, skończył już Tintin. Tintin, e, tin, który 10 stycznia 1929 roku pojawił się na e, łamach komiksów no i odcisnął swoje nie, niezwykle duże piękną, piętno na popkulturze i no, trochę wstyd, że nie znam większości przygód, które, z których mm, wszystkie już ukazały się w języku polskim, całość e, 24 tomów e, jego przygód. Mhm. Mm, ale to, co czytałem jest naprawdę fajne. Wiem, że ty też... E... Ja bo lubię, tylko, że to jest u mnie tak, że Lubię czytać Tintina, dobrze się przy tym bawię, ale nigdy jakoś bardzo nie zgłębiałem wiedzy na temat tego komiksu. Mm -hmm. e, tutaj mamy napisane na stronie Egmontu, na stronie świata, świata Komiksu, że w polskiej wersji językowej pierwsze dwa albumy Egmont wydał w, 90, w 1994 roku no i sukcesywnie kolejne albumy się pojawiały. Gdzieś już, jak już wspomniałem, mamy całość. E, zaczęło się od e, opowieści o kraju Sowietów którą którą przeczytałem mm -hmm. kurczę naprawdę bardzo fajna rzecz przygody Tintina reportera Petit w kraju Sowietów i to, to, to był też przy okazji mój pierwszy kontakt z tym bohaterem Tintin w Kongo Tintin w Ameryce też też udało mi się przeczytać e, masz jakiś swój ulubiony tom czy spośród tych które przeczytałeś? Mm. Kurczę, ciężko mi powiedzieć, żeby tak jeden wybrać, bo e, cygara Faraona mam pewien. pewną słabość do tego komiksu. E, chyba podobnie jak do e, Asterixa i Wróżbity, dlatego że to był jedyny Asterix, jaki był u mojej babci, więc. Mm. Z, z, znałem, znałem go najlepiej. E, no i chyba tak z tymi cygarami, ale Tintina, mm, Tintina lubi traktować jako całość, wiesz? Okay. Podobnie mam z y, książkami o panu samochodziku. Mhm, rozumiem. Właściwie Tintin byłby dla mnie bardzo zbliżony do pana samochodzika. Jeśli chodzi o uczucia, które we mnie budzi, nie jeśli chodzi o budowanie historii. Mhm, tutaj To co mi się podoba w Tintinie to jest e, to, że oprócz prawda, takich kolejnych humorystycznych e, komiksów, których jest dość dużo i część z nich jest naprawdę wybitna, e, to Tintin też jest takim z przesłaniem komiksem mhm. i to taki który pomimo tego iż część tych komiksów ma tak jak wspomniałem już 1929 90 lat a wciąż są można powiedzieć aktualne i jak najbardziej docierają do kolejnych pokoleń czytelników ostatni Tintin czyli Tintin i Picarosi ukazał się w 1976 roku no to też kupa czasu temu a wciąż no, jest wznawiany, jest bardzo popularny. Tutaj mamy napisane na stronie Egmontu, że co, drugi, co druga francuska rodzina ma w domu jakiś tom Tintina. więc to, jest, to pokazuje naprawdę ogromną skalę popularności. Mhm. No I nie dziwi mnie to absolutnie. Jest to bardzo fajna, bardzo pouczająca historia. Jeżeli nie macie, nie znacie, to, to myślę, że powinno się to. Możliwie jak najszybciej zmienić, bo, bo zdecydowanie jest to jedna z fajniejszych europejskich rzeczy. To prawda i zwłaszcza, że też jest powszechnie dostępna. Mm -hmm. Może hmm. z jakimiś tomami jest problem, ale ogólnie jeśli chcielibyście zacząć Tintina czytać, to nie jest to tak naprawdę problem. Dostępność jest duża i możecie w ciemno brać, wydaje mi się, że każdy z tytułów. No bo jest po prostu jest po prostu dobrze, to jest to, o czym kiedyś rozmawialiśmy, że... Jeśli po tylu latach komiks nadal jest tak dobry jak był zawsze, mhm. to to odróżnia chyba klasyka od, od takiego m, przejściowo dobrego komiksu. Tak sobie przy okazji spojrzałem do sklepu Egmontu i w sklepie Egmontu wszystkie części za wyjątkiem 7, 7 kryształowych kul jest, jest mhm. dostęp, są dostępne do, w sprzedaży. 7 kryształowych kul to jest Tom 13 i to jest jedyny niedostępny, ale nie wiem, może gdzieś na gildii, może, może w jakimś innym sklepie jest dostępny, więc dostępność jak najbardziej jest. I ceny nie są szczególnie duże. Na sklepie Egmontu mamy tutaj 17,50 za tom, tylko jeden jest troszeczkę droższy: to jest ten. Tintin i Alf Art, mhm. który kosztuje 25 zł, ale on też jest e, obszerniejszy zdecydowanie. No, no, no, no, no. E, więc polecamy, jeżeli ktoś nie zna, jeżeli ktoś miał, miałby okazję, sprawdzić sobie chociaż jeden, to myślę, że te początkowe jak najbardziej, no mm, a później to już pójdzie z górki, przynajmniej powinno pójść z górki. Um, były Złote Globy niedawno. Tak. Z zasadniczo niewiele mnie to interesuje. Ale jest tutaj rzecz godna odnotowania, ponieważ w kategorii film animowany zwyciężyło Spider Man Universum, które wygrało z takimi tytułami jak Wyspa Psów, Miraj i Nie ma Mocni 2 oraz Ralf Demolka w internecie. Andrzeju powiedz jako, że zapewne znasz większość tych animacji, czy zasłużenie bo ja nie znam żadnej oprócz Spider-Man Universum. Wyspa psów jest super bardzo Ci polecam, jeśli lubisz Wesa Andersona. Mhm. Um i jest animacją poklatkową, więc też, też bardzo fajnie. Wiesz, że ja mam chyba taki problem z nagrodami, że dla mnie, dla mnie ważniejsze jest kto jest nominowany niż kto to w rzeczywistości wygrywa. Bo wygrana spośród no, różnych filmów, co łączy je tylko to, że są animacją, no, będzie jakąś taką sumą czyichś opinii, że akurat w większości bardziej się spodobało to niż co innego, a nasze gusta wcale nie muszą się pokrywać. Natomiast wyróżnienie tych, nie wiem ile tam było, 5 czy 6 tytułów w kategorii mhm. jest, jest lepsze, moim zdaniem, no bo to są, to są skrajnie różne animacje. Bardzo się dobrze bawiłem na Spider-Manie. Mhm. Wyspa Psów miała dla mnie o, trochę większe wrażenia artystyczne na, na całym filmie. No, ale wiesz, to, to, to nie da się porównać. Mhm. Tak jak uwielbiam filmy z Luim Definesem e, i czas apokalipsy. Ciężko mówić, mhm. który film jest lepszy tak naprawdę. nie? No, na, nawet wczoraj, e, wczoraj w, na przerwie w pracy z kolegami tak sobie rozmawialiśmy o naszych ulubionych filmach w ogóle ever. No, je, ja w jednym rządku wymieniłem Dobra, może nie ulubione filmy, ale filmy, do których najchętniej wracam z jakiegoś powodu, no to sobie wymieniłem w jednym rządku Zieloną Milę i, i Ace Aventure. Ej, którego? E, Psi Detektyw. Okay. Czkolwiek obie części bardzo mm -hmm. lubię, No, ale no wiadomo, jak postawić te dwa filmy obok siebie? No jeden durnowata komedia z moją najukochańszą sceną porodu nosorożca i i no, Zielona Mila, przy którym... No ten film robi wrażenie, pomimo tego, że już go chyba 15 razy widziałem i za każdym razem na końcu e, czu, czuję ściśnięte gardło. S są filsy ba ba Bardzo, pan bardzo pan. mocno, tak. No to, to, dlatego wiesz, e, ciężko mi jest coś porównywać, tak samo mam, mamy tutaj z komiksami, że są komiksy, które mm, robią duże wrażenie i są w pewien sposób o nieprzyjemnych rzeczach, jak chociażby e, ta małpa poszła do nieba Aha. czy nawet Pijak, o którym rozmawialiśmy ostatnio, ale są komiksy, które uwielbiam i bardzo chętnie do nich wracam, ale są stricte humorystyczne. I nie uważam, że jeden jest gorszy od drugiego, wiesz, bardzo różnią się od siebie. Czasem mam wrażenie, że... Ludzkość, bo, bo bardzo wydumane to powiem. Ho, ho, ho, ho. Dawaj. E, ma ten problem, że y, jeden musi być lepszy od drugiego i że zawsze coś musi być na pierwszym miejscu. E, że nie wiem. Legia jest lepsza od Wisły. Hmm, może to wiesz <laughs> Albo, że wiesz, że kobiety są lepsze od mężczyzn, albo że mężczyźni są lepsi W momencie, od w którym nagrywamy, Wisła Kraków dalej istnieje. Jeszcze. <laughs> e... Aczkolwiek spra sprawdzamy na bieżąco. Czy, czy wiesz, czy jakieś konflikty między miastami, że Los Angeles jest lepsze od Nowego Jorku. Ale wiesz, to wszystko się, wszystko się skrajnie różni i każdy może być lepszy w czymś innym, mhm. i to jest, wiesz, mój wyidealizowany świat, który nie istnieje. Ale fajnie by było, jakby jednak, jakby jednak istniał. I więc wracając do złotych globów, <głos> od których ekstremalnie odpłynęliśmy do mojego światopoglądu. Okej, okay. myślę, że zasłużenie dostał, bo dobrze się przy nim bawiłem, ale wszystkie filmy nominowane warto zobaczyć. Chociaż Ralfa Demolki jeszcze nie widziałem, bo on chyba w Polsce jeszcze nie wszedł do kina. Jak byłem na Spider-Manie to leciały zapowiedzi, więc, więc prawdopodobnie masz rację, ale tak jak wspomniałem. Ja A się, jak Ci się ten Spiderman podobał? No tak, w końcu go nadrobiłem i bawiłem się naprawdę bardzo dobrze. Parę razy się mo mocno zaśmiałem, zwłaszcza przy scenie po napisach, która jest absolutnie cudowna. Drugiej scenie po napisach? Tak, tak, drugiej scenie po napisach. No, no fajna rzecz, fajna rzecz, naprawdę bardzo mi się spodobało to przedstawienie Petera Parkera, którego się troszeczkę nie spodziewałem. Mhm. Bardzo mi się podobało, no du dużo rzeczy mi się w tym filmie podobało i cieszę się, że animacja komiksowa powiedzmy dostała. Znaczy, no, mocno komiksowa to jest, to jest animacja. No, tak, jakby, to nie, mocno jak, jakby nie patrzeć, bo ty, i te dymki, i te a, przejścia a. kadrów, jakby no, no że, że dostała takie wyróżnienie. No ale nie mam kompletnie porównania z pozostałymi nominowanymi, więc na tym, na tym się zatrzymam. A z, od Wesa Andersa widziałeś jego inne filmy? Albo tam Grand Budapest Hotel, o, tak, albo tak, tak, tak. podobał ci się? No Grand, Budapel, Grand Budapest Hotel w, obejrzałem w kinie i wyszedłem z kina zakochany po prostu w tym filmie. No, no super. No to czytam fantastyczny pan list, czyli poprzednia a, a animacja. Bardzo, bardzo nie chciałem na to iść. No i nie... to, to, to są najlepsze filmy jak nie chcesz na nie iść wychodzisz i, i przyznajesz komuś rację. Mm -hmm. Masz rację i powinieneś zacząć Wyspę Psów, bez spoko. Dobra przechodząc dalej. Przechodząc dalej, przechodzimy do już rynku polskiego komiksowego i parę słów o zapowiedziach, które się niedawno ujawniły, ukazały, ale, ale dzisiaj kręcę jakoś z tym językiem polskim, więc z góry przepraszam za dalsze moje lapsusy. Scream Comics. Scream Comics zapowiedziało na razie, w chwili obecnej, gdy nagrywamy ten odcinek, dwa komiksy na styczeń jeszcze i jednym z nich jest Edelweiss kolejny komiks z cyklu tych lotniczo-wojskowych no, które jak dotąd omijałem szerokim łukiem ale tutaj mamy kolejną, kolejną pozycję autorstwa Jana i ojej, Hugalta którzy stworzyli na przykład Księcia Nocy a Księcia Nocy to pamiętam swego czasu czytałem i mi się bardzo podobał więc w sumie być może nie wiem Sprawdzimy to za jakiś czas ale dużo bardziej podoba mi się zapowiedź drugiego komiksu czyli legendy dzikiego zachodu Serpieriego mm -hmm, z śliczną okładką. I bardzo ładna potencjalnie bardzo ciekawą za, za, no, zawartością jako że ja lubię bardzo komiksowe mm, westerny nie, nie, niezależnie od tego czy są amerykańskie typu Johna Hex typu pielgrzym czy są Europejskie starsze nowsze no, Comanche jak wiesz absolutnie uwielbiam i żałuję że prawdopodobnie seria zdechła w Polsce no i tym tytułem od Screamu jestem jak najbardziej zainteresowany tutaj w chwili obecnej jeszcze nie ma podanych jakichś konkretnych danych dotyczących ceny formatu i tak dalej ale to wszystko jeszcze przyjdzie Mam nadzieję, że nie będzie to jakieś wydanie w stylu slipcase turbo wielki nie wiem format i tak dalej. No jeżeli to będzie jakaś uczciwa fajna cena to myślę, że legendy <głos> Dzikiego Zachodu sobie, sobie sprawię. Mhm. No dobra uczciwa cena to, to jest z reguły komiksy ze Screamu mają uczciwe ceny tylko no nie na wszystkie człowieka, jednak stać, nie? Znaczy, no bo dużo wydatków. Tak, tak dużo wydatków, aczkolwiek ja wciąż mam opory psychiczne przed kupowaniem komiksów za grubo ponad stówę. Znaczy, jedne, jednego komiksu za grubo ponad stówę. No bo zamówienie tam za 400 zł, to tam może wie. No ale tak, tak, ale jeżeli. na w tym, dwa komiksy. Jeżeli, no właśnie, jeżeli w tym zamówieniu jest 8 komiksów, a 2, to jest różnica, jednak nie. A ja ostatnio lecę na ilość, już natomiast, ale to, to tak jak mówię to jeszcze się zobaczy na razie faj, fajnie, fajnie się zapowiada ten komiks i autor jest w porządku jak najbardziej i ta okładka mnie kupuje, więc czekam natomiast jeśli chodzi o inne wydawnictwa, to teraz wspomnimy o wydawnictwie Kubus przez 2 S, które zapowiedziało ósmy tom Lady S bardzo fajna seria, Do, początkowo nie przekonywała mnie, ale tak mniej więcej je ja wiem, od trzeciego tomu wzwyż bardzo mi się spodobała Trzeci a. tom to jest chyba ogólnie taki wyznacznik, czy chcesz to kontynuować, czy nie, mam wrażenie. No myślę, że dla mnie to raczej już drugi tom powinien być takim wyznacznikiem. Mhm. Aczkolwiek umiem wymienić mnóstwo serii, które czytam, po, chociaż żaden to mnie nie przekonał, ale no, nieważne. No cóż, pierwszy z brzegu Green Arrow z i Odrodzenie, który jest średni, ale to jest Green Arrow, a ja lubię Green Arrowa, więc będę go zbierał i kto nigdy tak nie zrobił, niech pierwszy rzuci komiksem. Natomiast wracając do wydawnictwa Kubus, zapowiedziało ono, ósmy Tom Ladies. Tym razem jest taka mała niespodzianka, odskocznia od standardowej edycji, ponieważ pojawi się także wersja z okładką alternatywną, limitowana do 100 egzemplarzy. Okładka alternatywna do, do obejrzenia na, wyda, na wydawniczym w profilu na Facebooku, bardzo ładna. Zdecydowanie mi się bardziej podoba od podstawowej i będzie do kupienia w gildii oczywiście oraz w wybranych sklepach stacjonarnych i internetowych, mam wrażenie, że ich lista pojawi się troszeczkę później ten komiks też ukaże się jeszcze w styczniu i taka ciekawostka w komentarzach wydawnictwo delikatnie sugeruje, że być może będzie się starało o przejęcie serii Rani od wydawnictwa komiksowego slash Pruszyńskiego slash cholera wie kto to w zasadzie wydawał no jeżeli to by się udało to byłoby spoko, bo przynajmniej mielibyśmy komplet w języku polskim. Natomiast Lady jest fajne, jak najbardziej też polecam. Z jeszcze. Pruszyńskiego chyba moim ulubionym komiksem do tej pory są śmieci. Śmieci, tak. no, śmieci to jest wbitny komiks. Znaczy no wiesz pomijając oczywiście tytusy wznawiane regularnie co dwa miesiące czy, czy coś w ten deseń to jednak Pruszyński tam się dużo nie nawydawał tych komiksów. Tak, ale śmieci to, to był mhm. wspaniały wybór. Tak, jak najbardziej, aczkolwiek tutaj przypuszczam, że to był jakiś spadek po wydawnictwie komiksowym, coś w ten desen tam, co tam się działo pomiędzy pruszyńskim i wydawnictwem komiksowym, to ty nie tylko niektórzy wiedzą, ale na pewno można by dużo o tym opowiadać. Natomiast jeszcze coś z zagranicy mamy, nie? Nie, to znaczy bo e, bardzo chciałem powiedzieć o tym, że na komiksology była bardzo fajna e, i przecena na wszystko, co wydało Fantagraphics. Była? Była, bo A. sprawdzałem właśnie przed chwilą i już jej nie ma. Co mnie nie cieszy, bo odkładałem zakup paru rzeczy i widzę, że mój koszyk się zaktualizował. O połowę była, no ale przegapiliśmy. No I nie. tutaj mam taki pomysł, to słuchacze, jeśli nas słuchacie, bo mamy coś o superbohaterach tutaj, zaraz zobaczymy, ile osób przewinie do superbohaterów. No nie, dzisiaj nie. No, no w sumie trochę jakby dwa Amerykanie. No dobra, tak czy siak, Myślę, że bylibyśmy w stanie co jakiś czas zrobić taki e, w formie krótkiego materiału audio, ponieważ radiowa uroda, mhm. hashtag i te sprawy, mhm. e, taki jakby krótszy materiał o tym co obecnie jest w przecenach i czy coś warto przeczytać, bo wcale tak dużo tych Ustrość do kupowania komiksów nie ma. Gdybyście byli takim czymś zainteresowani to dajcie po prostu znać we komentarzu. Mhm. Natomiast skoro jesteśmy przy Comixology to dalej nie ma Unlimited w Europie. Tak, dalej nie ma Unlimited w Europie, ale za to w tym, że Unlimited pojawiło się DC Comics ostatnio. Mhm. I z tego co wyczytałem tu i ówdzie w sumie można obejść tą blokadę regionową, jeżeli ma się jakieś dojście do amerykańskiej karty kredytowej. No kombin... ja, to na pewno tak, bo to Komplikuje tylko... się w razie czegoś. No. Ale sporo jest, bo jest i All-Star Superman, jest... są Watchmeni w tym Unlimited. Z tego co wiem, właśnie też sporo Vertigo się tam pojawiło, więc no spoko. Dużo Batmana, także no, no, no macie co czytać. No DC tam brakowało w tym Unlimited i teraz jest... No, widzę, że nawet akwameny stare dodali. Mhm. Mm stare akwameny były. O, Badumen jest tu Hydrologic. To był dobry komiks. Tak jest, mam go na półce. Mhm. Mm mm -hmm. Oj, 52. A jak wiadomo, 52 jest wybitnym komiksem. Tak jest. I Stary Azrael. E, zdecydowanie warto <śmiech> No i jeszcze All Star Western. Tak, tak, nie, no ogólnie to, to wspaniałe rzeczy są dodane, widzę. E, także. A, to są dodane z DC nie w Unlimited. No, że jak jest się idiotą, to nie jest łatwo w życiu. Ale co zrobić? Mm. Ale, spoko. Ale tak czy siak fajnie by było, gdyby to Unlimited się jednak pojawiło w Europie. Może kiedyś. Mm. Może razem z platformą DC Universe się pojawi w Europie, bo... Hm. Ja nie, nie jestem... Znaczy, mo może teraz yy, za dużo... Yy. Zbyt duży entuzjazm wobec tego przejawiam, ale kuczę naprawdę gdyby DC Universe się pojawiło w Europie, to bym sobie chyba to opłacał. Bo kuczę naprawdę fajne rzeczy tam, tam, tam się mm, pojawiają i z tego co widziałem z takiego krótkiego teaserka na rok obecny, to dołączyli też już Krypton, po, mają się pojawić kolejne mm, starsze animacje w odświeżonej wersji wiadomo komiksy cyfrowo i no kurczę, jako że wciąż te w DC jednak w serduchu mocno no to kurczę, czemu nie. To cofnę się bo tu nie wiem co się stało właśnie na komiksologii ale ta wyprzedaż fantagraphics dalej jest i ona jest do 28 stycznia. Więc tak możecie kupić My Favorite Things is Monsters. Przecenione z 22 euro na 11 euro. Więc bardzo sporo. Spoko, no. Dużo usak jego Jodin bo jest. To też warto jest się e, za, mm, zainteresować. To jest, jest fantograf. No i jakieś albumy, mhm. bo cool. tak to Dark Horse oczywiście. No, tak. e, Turn loose our death race and kill them all. E, czyli kompletne prace Fletchera Hanks'a, a trochę o jednej z rzeczy, którą Fletcher Hanks stworzył e, sobie powiemy w polskim ujęciu jeszcze w tym odcinku. No jest, jest mnóstwo, jest 777 pozycji, które są przecenione w większości o połowę. I nawet jest Life and Legacy of Wallace Wood, o którym częściowo mhm. rozmawialiśmy mhm. w zeszłym odcinku. No, Fantagraphics ma dużo fantastycznych rzeczy w swojej ofercie? Nawet fistaszki. Nawet fistaszki, o. I Hip-Hop Family Trick jeśli nie chcecie czekać na polskie wydanie, chociaż ja polecam czekać na polskie wydanie, ponieważ tłumaczy je Marceli Szpak i jest git przetłumaczone. A tutaj z tego co słyszałem wydawnictwo Teamów ma zamiar w tym roku chyba z 2 albo z 3 tomy puścić Hip-Hop Family Trick. Mhm. Ile to łącznie ma w sumie? 4. 4. No to być może jeszcze w tym roku się doczekamy całości. Zobaczymy jak to wyjdzie. Fistaczki są przecenione na 8 euro z 18 euro za tą no to nawet ponad połowę fajnie, zapowiada się naprawdę dużo fajnych rzeczy do, do kupienia natomiast myślę, że możemy już przejść do kina znowu i tym razem znowu dam ci się wykazać Aczkolwiek tym razem będzie o filmie niekomiksowym, aczkolwiek jest to. I w jakiś sposób nawiązuje do komiksów, więc sobie podciągnęliśmy. Dokładnie zwłaszcza. Tak właśnie. samo jak My, my Favorite Things i Monsters wciągnąłem sobie w następny rok. Więc... Mm. Ale no cóż, można powiedzieć, że jednak marka Transformers z komiksem jest dość mocno zle połączona, o czym, jest, o czym będzie troszeczkę dalej, ale najpierw o fil filmie Bumblebee, Bumblebee, którego nie obejrzałem z różnych krzyży. Klasyczny krzysiek. Ja uważam, że warto. Bawiłem się dobrze. Super przewspaniały jest otwarcie i chciałbym film taki jak pierwsze. Nawet nie wiem, 10 czy 15 minut filmu. O, bo jakby projekty Transformerów z G1 są moimi ulubionymi. Już na samym początku pojawia się Sandwave, który jest moim ulubionym Decepticonem, więc ja już byłem kupiony i właściwie mogli cokolwiek robić później w tym filmie i tak byłbym zadowolony. Zmieniał się w kasetę magnetofonową? Nie, ale używał minikonów. Okej, okay. to, to coś nowego w filmie. Mm -hmm. No i Optimus tam wszystkich tłuk, jak na taki familijny film, przemoc była w dobrym stopniu. Obniżona. O ile można to tak powiedzieć. W sensie, no wiesz, cały Amerykanie mają te swoje sposoby, że jak coś nie pasuje według schematu, w sensie, jak masz cartoon violence, mhm. to to nie jest zwykłe violence, nie? I to pozwala na przykład, żeby. Uwaga, spoiler z samych, samego początku filmu: Bumblebee e, jak był duszony, mhm. e, wyrwał. Decepticonowi rakietę z przedramienia i wbił mu ją w gardło mhm. i ona wybuchła rozsadzając wszystko. Przeszło? Przeszło. Zarąbiście wyglądało. Na początku jak Bumblebee się pojawia i odkopuje jakiemuś Decepticonowi głowę, zarąbiście wyglądało. Także bawiłem się dobrze, a później jest taki stricte, no stricte do bólu familijny film, który się dobrze ogląda. Jakby Bumblebee był takim wielkim zabójczym robotem z kosmosu, ale trochę Beethovenem. Mówię o psie oczywiście, mm -hmm. nie o kompozytorze. Ja to, ja bo słyszałem też o porównaniu trochę do e. tak te, Tego filmu. No do, do takiego, wiesz, familijnego kina Nowej Przygody. Do IT, mm. e. do Goonies. Może raczej ogólnie do takiego wczesnego Spielberga. Mm -hmm. Wczesny Spielberg. Ho, ho, ho. Normalnie, panie krytyku. No właśnie, kinematograficzne murty tutaj. Tematy. E ja się bawiłem bardzo dobrze. Podobało mi się to, że 18letnia dziewczyna z Ziemi nie jest w stanie naprawić kosmicznej technologii za pomocą klucza i wiertarki. To duży plus. I postacie fajnie zaprojektowane, zabawne, kiedy miało być zabawne. Dobrze się bawiłem, chętnie zobaczę jeszcze raz. Czyli generalnie tym razem mamy film, w którym ludzka obsada nie denerwuje? Tak. Nie, nie, nie zdenerwował mnie nikt tam w obsadzie, ale ja też bardzo szanuję reżysera filmu, Travisa Knighta, ponieważ Drani jest wspaniałym reżyserem filmów animowanych ze studia Laika, czyli tam Koralina, Pudłaki, Kubo i dwie struny, Paranormana. Mhm. A jako, że no, nie wiem, kiedy dokładnie się wybiorę na ten film z różnych powodów, mam tylko takie jedno pytanko. Gdyż, ponieważ te dwie poprzednie części Transformersów, które chciałbym wyprzeć z pamięci możliwie jak najszybciej, no, no, no. ale na nazwę je e, w cudzysłowie okresem Mo Marka Wallberga, który, mm -hmm. który w obu tych filmach zagrał, czy mamy znowu do czynienia z tym co sprawiało, że chciałem naprawdę wyjść z kina, czyli mamy jakąś tam młodą dziewczynę, która jest jedną z głównych bohaterek, tak jak wspomniałeś jest jest mhm. no. która biega przez cały film w jakichś dziwnych skąpych strojach i mamy bardzo dziwne ujęcia na pewne elementy nie I... ma 18 lat i największym problemem jest to, że matka jej nie chce kupić samochodu na urodziny mhm. i pracuje w Luna Parku robiąc corndogi mhm. jest zwykłą dziewczyną tak naprawdę, bo te, ten film jest w końcu bardzo o Transformerach, a nie o mhm. Marku Ulbergu. Nie, bo właśnie nie pamiętam, w którym, w którym z tych dwóch filmów, bo one mi się kompletnie zlewały, tak bardzo złe były, Cór, mhm. córka tego, tegoż bohatera, ona, ja, ja to sobie sprawdziłem. Ona się umawiała z jakimś facetem, tak. niby który tam drifterem był. Tak, czy coś tak, tak, tak. Ja to sobie sprawdziłem. Ona miała 15 lat. A, aktorka ma 15, miała 15 lat w momencie, gdy ten film wchodził do kina. A przecież tam były takie zbliżenia, że kurczę, panie Bej, ej, no tu i tak dalej, nie? To nie, nie te czasy, to tak się nie powinno robić. No ogólnie się tak nie powinno robić, bo to jest obrzydliwe. No właśnie, z, zwłaszcza w kinie, które może być familijne, nie? W zasadzie jest, prawda? A, a seksualizacja robotów, z wyjątkiem jednej animacji, która się nazywała Transformers, jak Megatron uderzył kobietę autobota, mhm. i wszyscy powiedzieli: Oj, stary, tak nie można i tak dalej. Jest 2000, wtedy to był XVI, yy, itd. itp. E, i e, Megatron się podłączył do internetu, żeby zobaczyć o co chodzi i e, stał się social justice warriorem i nazwał i, i stał się transformersem mm -hmm. i stał się kobietą i miał taki mechaniczny wysuwany biust. Bardzo polecam wszystkim tą animację, jest przezabawna. Jak rozumiem to jest fanowska animacja oczywiście. Nie wiem jak do tego doszedłeś. <głos> <głos> Ale tak. Przeprowadziłem e, śledztwo. Natomiast mm, wiesz, z tymi transformerami Bea. Nie będę ich jakby całkowicie krytykował, bo na pierwszych się naprawdę dobrze bawiłem. Pierwsze wciąż się fajnie ogląda. I. Michael Bay powinien być raczej kimś, kto byłby. Nie wiem, action supervisor, gdyby była taka pozycja na planie filmowym, ale jej nie ma. Żeby on wymyślał właśnie te 18-kołowe ciężarówki, które wybuchają i tak dalej, i tak dalej. Ale on miał taki trochę problem z odróżnieniem fabuły od efektów specjalnych. Jasne, że widowiskowość w kinie akcji jest bardzo ważna, ale ostatnie Transformery były, znaczy no nie Bumblebee, tylko te wcześniejsze, były przykładem takiego filmu, że naprawdę było mi przykro, jak je oglądałem. Na wszystkie wcześniejsze chodziłem i wiesz, obejrzałem, o dobra, w sumie były to dupy, ale były wielkie roboty mogę iść do domu. A tutaj czułem się tak niekomfortowo na sali, że to, to, to jest już za głupie. Nawet jak na wielkie roboty zmieniające się w samochody, to to jest wyjątkowo infantylne. Plus to, że jakikolwiek Prime próbuje jeździć na Grimlocku i Grimlock niby na to pozwala. No, dino ogólnie były. Ba bardzo źle pokazane. Tak, ale tutaj, gdyby kolejne filmy były jak Bumblebee, albo to, że chodziły jakieś słuchy o zrobieniu, właśnie, animacji tylko z robotami w tym stylu, super. To, to, to bym się naprawdę jarał jak 150, mhm. bo bardzo ładnie były zrobione. I Bumblebee w przeciwieństwie do wszystkich poprzednich filmów. Eee, miał jakiś charakter i można go było polubić. Chociaż ogólnie w Transformerach nie za bardzo go lubiłem. Więc... Mm -hmm. Okej. Okay. Um... W IDW się cieszyłem, jak wrzucili go do dziury i zniknął. Ale później to znaleźli oczywiście. No, oczywiście. się. <grystanie> ja powiedzieć? Był też Shockwave i wyglądał mega dobrze, ale nie zmienił się w pistolet. Ani w to A. trochę szkoda. <grystanie> no, coś... Ale wyglądał dobrze. Megatrona nie było. Albo go nie zauważyłem. Za bardzo się jarałem, że był sandbox to mogłem go nie zauważyć. <grym> Okej, okay. nie, nie bo tak jak wspomniałeś o tym o animacji mocno skupionej na robotach. Od razu mi się przypomniało Transformers Prime. Animacja sprzed paru lat, serial <grym> animowany, który z każdym kolejnym sezonem coraz mocniej ignorował tą ludzką część obsady i z każdym kolejnym sezonem się robił lepszy przez to, więc na, może może tędy droga, No bo ludzie chcą czytać o o, czytać, łamane, oglądać cokolwiek. O wielkich robotach zmieniających się w pojazdy, a nie o ludziach. Co, cię, co na, Naprawdę, jeśli wiesz, masz, masz kogoś, ktoś potrafi zmienić w ciężarówkę albo w samolot, to co niby człowiek może ci zaoferować przy tym, co będzie ciekawsze. Dokręcić, Chyba, że byłby wilkołakiem. Dokręcić w śrubkę no, czy, no, czy coś w ten sposób? Um. Ewentualnie jakby któryś się zmienił w rakietę i poleciał w kosmos odkrywać inne planety z Tonym Halikiem. Okej. Okay. To jestem w stanie przyjąć e, taką fabułę. Hmm. E, można powiedzieć, e, że te naj, z IDW najbardziej doceniane komiksy z Transformersami to były, te dwie, na to były te dwie serie, które działy się na Cybertronie. Właśnie. Nie, nie było tam czynnika ludzkiego. Przypadek? Niesądny, co. Więc Bumblebee generalnie byś polecił i to zdecydowanie czy tak po prostu byś polecił? Zdecydowanie bym polecił. Okej, okay. fajno. A można powiedzieć, że nie tylko... Powiem Ci, że poleciłbym tak, że jak wyjdzie to sobie kupię Blu-raya. O, to już, to już wyższy stopień. w takim Tak, razie. bo chcę dodatki zobaczyć bardzo. Hmm. Dobra, natomiast jeśli chodzi o Transformersy to to jest nie jedyna rzecz, która w chwili obecnej w ciągu ostatnich paru dni się pojawiła w Polsce ponieważ mamy Bumblebee w kinie i mamy też pierwszy tom już oficjalnie start kolekcji komiksów Transformers, która nie mam pojęcia jak, jaki, jaki ona ma oficjalny tytuł. Transformers kolekcja G1. Ok, no to pewnie skrótowiec będzie TKG1. I oto pierwszy tom. Mi trochę jak jakiś dobrze, nie jakieś TW jakiś, jakiś TRW, coś ten desencje. Pierwszy tom pojawił się w kioskach no właśnie nie w kioskach, bo w kioskach tego akurat nie było. No ale, w jakich, ale się, 9 stycznia. Się musiałem troszeczkę najeździć, w końcu mi się udało znaleźć to w Empiku, ten pierwszy tom w Katowicach. Transformers w kolekcjach 1, tom pierwszy, walka o władzę, wydawnictwo Haschet. Haschet przez H, H... HS niemy I mamy w tym pierwszym tomie całą pierwszą serię komiksową z, tra z Transformersami amerykańską, która miała tylko cztery numery i dopiero potem po paru miesiącach stwierdzono, że w sumie dobrze się sprzedało, więc, więc jedziemy dalej. A także numery od 9 do 21 magazynu Transformers z Wielkiej Brytanii, a konkretnie nie, całe, nie przedruki całych magazynów, oczywiście tylko tych komiksowych historii, które tam w środku się znalazły. Mhm. Pierwsze moje spostrzeżenie co do pierwszego tomu tejże kolekcji to jest to, że kolernie gruby tom to po pierwsze, to z tych pierwszych tomów um, wielkiej kolekcji komiksów Marvela, superbohaterów Marvela, e, Jezu, co tam jeszcze było, Konany, Niekonany, no e, star, star Warsy czy DC, to, to Torgal. Torgal. <gul> e, no, to zdecydowanie to jest najbardziej obszerniejszy tom z tych Aha. wszystkich kolekcji. Cena okładkowa pierwszego tomu 14,90, drugiego tomu 29,90, od trzeciego tomu wzwyż 39,90 czyli standard kolekcjonerski i y, y, objętość spoko i są dodatki w środku co też jest bardzo fajne, tutaj tak szy szybko y, powiem, ponieważ mamy tutaj wstęp autorstwa si Simona Furmana, który no, w komiksach z Transformersami można powiedzieć jest legendą jest ten geneza komiksowych Transformersów później jest także króciutki tekst o tej brytyjskiej wersji i przechodzimy wreszcie do komiksu, komiks, który jest no ewidentnie widać po nim lata, w których powstawał, ponieważ to mamy 70 lata to były, prawda? czy, czy... Mhm. no, w każdym razie dość dawno i wtedy inaczej komiksy się pisało, inaczej się rysowało no i to, to, to wszystko widać, ten, ten upływ czasu po, po tym komiksie. Mamy klasyczną historię z Transformersami, bo widzieliśmy to wszyscy i w kinie, na filmach i na animacjach poszczególnych. Po prostu przenosimy się na skonfliktowany Cybertron, autoboty tłuką się z Decepticonami, w końcu autoboty wyruszają z pewną misją mającą na celu uratować ten cybertron decepticony. Idą za nimi mhm. kolejne starcie, rozbijają się na Ziemi, zapadają w sen trwający miliony lat i w końcu z jakiegoś powodu się przebudzają współcześnie, czyli można powiedzieć w latach tam 70. ubiegłego stulecia. No i zaczynają się po prostu tu spory jak tylko, że na Ziemi, wśród ludzi i tak dalej, zmieniają się fałta, Wszystko to, co w Transformersach do, doskonale znamy, już nieraz widzieliśmy, tylko... Teraz wreszcie mamy okazję zobaczyć, jak to wyglądało w komiksie na samym na samym początku. Ciekawostką jest to, zresztą jest o tym wspomniane we wstępie, we wstępie do e, tych amerykańskich zeszytów, że pierwsza ta historia, ta czteroczęściowa miniseria, która dopiero potem przerodziła się w ongoing, miała trzech scenarzystów, mhm. bo nikt nie umiał ująć... Tych, tych postaci, tego całego pomysłu na Transformersy jakoś sensownie, żeby to miało ręce i nogi i dlatego była tam taka łapanka, to trochę widać, bo jeden tom jest bardziej przegadany, drugi jest, znaczy tom, jeden zeszyt jest bardziej przegadany, drugi jest bardziej nastawiony na akcję. Tam jedna osoba była takim powiedzmy super, superwajzorem, ale i tak widać, że ci twórcy się, się zmieniali. Rysunkowo jak dla mnie no 300 lata 70 to, co mi mocno przeszkadzało w lekturze, to jest to, że Decepticony w absolutnie większości są biało-niebieskie, jeśli chodzi o kolor i ciężko je rozróżnić, nawet po tym, że jest taka piękna strona, na której e... Ejku, Megatron po, po tym przebudzeniu już na Ziemi stwierdził, że obwody mu przepaliło i zapomniał w sumie z kim podróżował przez pół kosmosu i każe się swoim Decepticonom przestawić. No a to jest oczywiście taka scena, która ma po prostu czytelnikowi wyjaśnić kto jest kim, na następnej stronie dokładnie to samo robi Optimus Autobotami, jest to w sumie troszeczkę zabawne, zwłaszcza jak się czyta te um, teksty poszczególnych robotów, e, no ale no wiadomo, chodzi o to, że um, trzeba zaznajomić czytelnika z tym z dość obszerną obsadą, jakby nie patrzeć. Poza mm -hmm. tym dzieciaki musiały wiedzieć, co potrafią ich postaciach, jak będą się w nie bawić na podwórku. Dokładnie tak, na jakie figurki już, <laughs> już, już sępić u rodziców i tak dalej. Natomiast e, u, u Autobotów było to o tyle fajne, że oprócz tego, że się tam gdzieś przedstawiły i powiedziały, co one w zasadzie potrafią, to wiesz, Bumblebee żółty, Optimus tam biało-czerwony i tak dalej, no te, te Autoboty szło rozróżnić. Natomiast tutaj nawet to zaraz szybko znajdę. Decepticony wyglądają no, podobnie no, jak... Decepticony o... biało, niebieskie, nie, tam dwóch ma jakieś czerwone elementy i nawet jak się przedstawiają, to nawet do końca tak można się pogubić, który, który w zasadzie gada. E, i... Nie wiesz, czy są za Górnikiem zawsze, czy za Wisłą. Tak, dokładnie, no, chociaż no, mogą być też za Ruchem pożarów. bo jeden, jeden jest cały niebieski, zwróć na to uwagę, Uuu. <śledz> <śledz> dokładnie. No i później już znowu taki standard fabularny, pojawia się czynnik ludzki, czyli pewien mechanik samochodowy oraz jego syn, mają na nazwisko Witwicki, więc jednak w tych transformersach pierwszych kinowych to było jakieś nawiązanie do komiksów. No Tłuką się po mordach w końcu jest zawieszenie akcji pod koniec zeszytu czwartego i czekamy na ciąg dalszy. Jest to no, no widać ten upływ czasu, jest to, jest to taki, taki sobie komiks. Wiemy, że uniwersum komiksowe Transformersów się bardzo fajnie rozwinęło z czasem i tutaj w tym to już to w pewnym sensie widać, ale nie dzięki tej amerykańskiej części. Mhm. Bo amerykańska część jest taką ciekawostką, fajnie się dowiedzieć jak to się zaczęło, ale to nie jest w żaden sposób jakiś ciekawy komiks. Przynajmniej... No nie wiem. Na, no, bo to jest boli w oczy w tych przypadków starych transformerów to że to jest komiks stricte sprzedażowy i mm -hmm. przedłużenie marketingu zabawek. Tak, dokładnie, a że też marketing Marvela tam dość mocno działał, to też w trzecim zeszycie pojawia się Spiderman w czarnym kostiumie i tam przeżywa team-up z Autobotami. Lecz, że oczywiście oceniamy to z dzisiejszej perspektywy. Tak, w dniu, w którym to wychodziło, To musiał być feature. zresztą jest napisane we wspomnianiu... Znaczy, szczerze, jakbyśmy mieli 8 lat, to też byśmy się przecież osrali, jakby no, takie co, to, coś wyszło, więc... Dokładnie. Nawet w tym wstępie, wstępie do tego tomu jest napisane, że nikt się nie spodziewał tak dużego sukcesu, mhm. że, że większość osób, które zasiadały do komiksowej miniserii, sądziły, że będą te cztery zeszyty i, i koniec, i do widzenia. Tu, a tu nie i to jest ta pierwsza połowa tego tomu, natomiast druga to są jak już wspomniałem przedruki Transformers UK Transformers z Wielkiej Brytanii to był magazyn dwutygodnik z tego co wyczytałem w którym oprócz yy, jakiś tam pewnie artykułów, reklam, kupcie nasze figurki i tak dalej, ukazywały się też komiksy na początku były to przedruki tych amerykańskich rzeczy no ale ponieważ tam yy, dużo szybciej wychodziły te magazyny niż, niż w Stanach to w pewnym momencie już nie mieli co przedrukowywać więc stwierdzili, że no co, robimy swoje komiksy w takim razie i w pierwszym tomie tejże kolekcji pojawiły się e, pojawiło się takich historii trzy i one są dużo, dużo lepsze niż e, te, to co robili Amerykanie w tym czasie ponieważ i człowiek z żelaza i wróg pośród nas i poszukiwacze Zaginionej Arki Swoją drogą dwie ostatnie historie napisał właśnie Simon Furman. No, one nie dość, że są dużo lepiej narysowane, są dużo ciekawsze, fabularnie. Przede wszystkim mają jakąś fabułę oprócz tego, że ci są dobrzy, ci są źli. Prujemy się po mordach i pijemy paliwo, bo wątek paliwa jest bardzo mocno zaznaczony w tej historii. No i kurcze. Wow, ja się w tym momencie przestałem dziwić, że ten magazyn transformersowy on ciągnął to cały brytyjski oddział Marvela przez długi czas i naprawdę powiem szczerze, że tak jak ta część amerykańska no, zestarzała się mocno tak już ta część brytyjska zdecydowanie fajniej przeszła próbę czasu i jeżeli w kolejnych tomach, a tak to, to wygląda na to, że tak to będzie wyglądało będzie część amerykańska i część brytyjska no to mm, mam wrażenie, że będę zaczynał kolejne tomy od drugiej połowy, bo tak jak już parę razy mogłem wspomnieć, nawet tutaj na antenie podcastu, no tą kolekcję chcę zbierać. Aha. Czy mi się uda, czy, no. zap czy zapału starczy, czy pieniędzy starczy, to jest inna sprawa. Ale... No jednak to jest 8 dyszek miesięcznie będzie wychodzić? Tak, tak, mniej więcej. No w niektórych miesiącach może nawet wyjść i 120, jak będą, nie wiem, będzie 5 śród. I akurat będą 3 te środy, nie? No to, to, to, to się zobaczy, ale w każdym razie na chwilę obecną chciałbym to zbierać, bo Transformersami komiksowymi się jaramy obaj. Tak. I. Chociaż nie, nie będę ukrywał, ja jestem zachwycony tym, co IDW zrobiło i uważam, że zrobiło bardzo dużo dobrego dla transformerów. IDW prędzej czy później. No później oczywiście, ale no, w, tej, no, w tej kolekcji też się pojawił. też się pojawił, no bo tylko, że to. Um... Wydaje mi się, że tu będzie potrzeba dobrego wstępu mhm. w tej kolekcji, żeby ludzie nie mieli problemu z tym, że G1 IDW to nie jest G1 mhm. transformerów. Ja jeszcze po drodze był DreamWave, a tutaj na tych wszystkich, bo wiadomo, ten pierwszy tom tej kolekcji, no to taka wielka, wielka, wielka tektura, tektura do tego tam naklejona, wiesz, prenumeraty, coś tam tego, Zresztą zaraz powiemy, co tam jeszcze było, no to tam było napisane, że właśnie będzie Marvel, Marvel UK, DreamWave i IDW, no to tak pomijając już fakt, że ta kolekcja chyba będzie miała z 300 tomów bo, bo nie, nie, nie mam pojęcia ile tego wyszło, ale tego wyszło samo IDW to jest tak dużo tomów tych takich complete collection, no to, to ile to będzie w kolekcji no ale nie, nie, ja, chcę, nie chcę teraz o tym nawet myśleć. Ja tylko mam nadzieję bo w, w wielkiej kolekcji komiksów Marvela m, bardzo mi się nie podobało to, że jak była jakaś historia rozbita na dwa tomy, mhm. że one nie były po sobie, mhm. bo uważam, że czekanie tu Strzelam z głowy, bo nie mam pojęcia, jakie były odległości, ale to nie było, że miesiąc później, czy coś, tylko chyba nawet do 8 miesięcy. Tak, tak. Znaczy, ja, ja mogę podać przykład zimowego żołnierza. Pomiędzy pierwszym to a jest fajny komiks. Pomiędzy pierwszym a drugim tomem było chyba z 15 tomów różnicy. Oczywiście też teraz z głowy lesy z tą ilością, ale wiem, że strasznie długo trzeba było czekać. No na według tą... mnie to jest straszne kapsko, bo, mhm. bo o, opada ci hype, jak już się nakręciłeś po tym tomie. Mhm. Ale akurat jeśli chodzi o kolekcję Transformersów, bo na tych wszystkich materiałach promocyjnych to jest akurat fajnie napisane, to będzie wydawane chronologicznie. Wspaniale. Więc e, te pierwsze tomy oczywiście to będzie wszystko o Marvel, ale później dojdziemy do, do Dreamwave'u i później dojdziemy też do... IDW. rewolucyjną serię z IDWO tutaj właśnie na, tym na tych plakacikach dodatkowych rzeczach z pierwszego tomu mamy to napisane. I na okładce drugiego tomu jest Tak Wspaniale. Tak jest. Tak jest już właśnie są zapowiedziane drugi, trzeci i czwarty tom tam już ruszyła strona, można zamawiać prenumeraty i tak dalej i tak dalej, natomiast jeśli chodzi o sam komiks, to tak jak już powiedziałem ta część brytyjska jest dużo lepsza ale najwyraźniej wszystko brytyjskie musi być automatycznie dużo lepsze mhm. co mamy jeszcze w tym pierwszym tomie, no standardowo jest Makulatura. 10 ton makulatury o prenumeracie i jeżeli ktoś hmm, skusi się na tą prenumeratę to oczywiście tam jakiś kubek, jakieś prezenty tam zawieszki do kluczy, kubek, koszulka pierdu, pierdu i tak dalej no ale to co nie wiem może to ewentualnie kogoś przekonać nie będzie, nie będzie 40 zł za tom tylko 37 zł za tom w skali jednego tomu niby to niewiele ale w skali 8, 8, złoty... 80 tomów 6 zł miesięcznie, tak? No 6 zł miesięcznie, rocznie około 5 dych, a ponieważ kolekcja będzie miała milion tomów, to trochę zaoszczędzi <laughs> za się. E, no, standardowa prenumerata, że. Aha, jeżeli przy zamówieniu prenumeraty trzeci tom jest gratis. Ale to też już jest chyba standard w kolekcjach Hachet. E, Czyli pierwszy droższy jest gratis. E, tak. Bo nie, pierwsze nie, nie. dwa mają tańsze, mają niższe tak, ceny, tak, tak, a tak. później się zaczyna regularne. Tak, nie? ta przez, pierwsza przesyłka z prenumeraty, która zawiera tom drugi i trzeci kosztuje e, o, osobę zamawiającą prenumeratę trzy dyszki. Oh. A od każdej kolejnej jest już e, 74 zł. A, bo to dwa tomy przychodzą. Mhm, wtedy. Tak, jest raz mhm. w miesiącu po dwa tomy. E, jest jakaś ankieta tutaj, jest e, jeszcze większy przekaz na Um, prenumeratę, tutaj są dwa przekazy na, na prenumeratę, tak bardzo agresywnie lecą, no i jest plakat taki dość duży i ładny. Tak, rozwinęliśmy go sobie z jednej strony informacje znowu prenumerata, Pierdu Pierdu kupujcie, jesteśmy najlepsi, ale ten plakat jest faktycznie spoko i wydaje mi się, że w cenie 14,90 jest to uczciwe. Nic nie śmierdzi, nic się nie, nic się nie rozkleja. Do tłumaczenia nie mogę się przyczepić, chociaż też nie nie, mogę, nie znam oryginału, więc jakieś tam super analizy nie robiłem, zwłaszcza, że czytałem ten komiks po drodze, jadąc tutaj na, na nagranie. Ja ze swojej strony polecam i czekam już na kolejny tom zobaczymy jak, jak długo mi starczy siły na zbieranie tej, tej e, kolekcji oczywiście wiadomo będzie panoramka ogarnąłeś nowy regał? tak, tak, ogarnąłem nowy regał jest już od wczoraj u mnie w domu, ale hmm, wciąż sobie tego nie wyobrażam no, ta kolekcja będzie niewyobrażalnie długa no ale okej okay. Pierwszy tom jest, jest dostępny tak jak wspomnieliśmy na pewno z piku. na pewno widziałem go w kolporterze, nigdzie go w ruchu nie widziałem, ale w ruchu już nic nie ma prawie. Natomiast przejdźmy do innych komiksów. Tak, ja mam drugi tom Rika i Mortiego od Egmontu. A... Nie jest do dupy, po prostu wiesz. Tak naprawdę zastanawiałem się, co o nim powiedzieć. W środku mamy pięć rozdziałów i dodatkowe historyki. Większość, czyli właściwie pierwsze trzy rozdziały, są napisane przez Zaka Gormana, zilustrowane przez CJ Kanona. I... I są do dupy. W sensie to jest, wiesz, taka historia, że o Rigi Morty, kupię ten komiks, przeczytam go. I będę się cieszył, bo to moje ulubione postać. Na, nawet tego tutaj nie ma. Tak naprawdę. Jest nieporównywalnie słabszy od serialu, który lubię. Mhm. Nie należy oczywiście do tych... E ja się chciałem spytać, jak mocno, <grym> jak mocno jesteś związany z fandomem? Oby, e Pierwsza moja styczność z Rickiem i Mortim. E Jeśli Krzysiek, mój ziomek e nas słucha, to dziękuję za pożyczenie Blu-raya który sobie gdzieś sprowadzał z zagranicy. Mhm. E, I tak poznałem pierwszy sezon Rika i Mortiego i obejrzałem go całego, a później obejrzałem go jeszcze z komentarzem reżyserskim, bo bardzo mi się podobał. E, natomiast jestem daleki od mm, kupowania koszulek, e, darcia mordy w McDonaldzie, żeby przywrócili sosy czułecki i takich, wiesz, innych podludzkich zachowań. Znaczy nie, żeby kupowanie koszulek było podludzkie. Chodziło mi oczywiście o tego typa, co, co był takim fanem Rika i Mortiego, że myślał, że utrudnianie komuś pracy jest, jest zabawne. Śmiecie. Każdy powinien w życiu pracować w handlu, żeby... No nieważne. E... Chciałbym tak tylko wtrącić, że w pewnym internetowym głosowaniu na najbardziej toksyczny fandom w ogóle ever, to oczywiście... W cuglach wygrały gwiezdne wojny, natomiast Rick i Morty zajęło drugie miejsce. Gratuluję. <grystanie> no jest się czym chwalić. Mhm. <grystanie> ale nawet autor, z tego co wie, właściwie twórcy Rika i Morty'ego, nie lubią fandomu Rika i Morty'ego. Doceniam, bardzo doceniam. Mhm. Serial lubię, lubię, jest wulgarny w pewnych momentach. No, jest wulgarny ogólnie, mhm. ale no South Park też jest wulgarny ten typ serialu. Albo się lubi, albo się nie lubi. E, natomiast komiks jest dla mnie odcięciem kuponu. E, najwięcej, e, najbardziej wartościową pozycją w tym drugim tomie jest rozdział czwarty, czyli Łechtacze Kul, dlatego, że narysował go Andrew McLean i Rigi Morty pokazują się tam tylko na jednej stronie. E, Andrew McLean, czyli twórca, twórca Headlopera. Hedlopera, tak e, i, I to po prostu odstaje, bo te, te wcześniejsze e, to, jak widzę, na przykład, wiesz, jak są robione podłogi czy ściany, e, no to narzędzie sprayu na warstwach bardzo no, no, kuje w oczy, bo jest po prostu nudne. Mhm. E, tutaj wiesz, do, dorysowane parę rzeczy, ale scenografie są nudne, wszystko jest z tyłu. To już lepiej było to zrobić w stylu, bo na przykład w Manze mnie to nie kuje, kiedy są masz rastry i tak dalej. Nie? Mhm ale tutaj to wygląda jak po prostu tani komiks. Jeśli chodzi o humor to zabawnie jest przy właśnie tych łechtaczach kul cool i przy czymś co chyba najbardziej lubię w takich rzeczach. Są dodatkowe historyjki, czyli tak po kilka stron, ewentualnie strona, dwie, właśnie z krótkimi, z krótkimi historyjkami. I to jest naprawdę spoko. Scenariuszowo jest... Jest po prostu ok. Na pewno fani to kupią, bo, bo, bo i Morty, i może mają nadzieję, że będzie y, jakąś, jakimś podtrzymaniem serialu dla nich, bo chyba teraz nie ma serialu. Nie, nie ma. Mm. Ale jest, jest słabe po prostu. Jeśli wiesz, y, to kosztuje 40 zł, to kupcie 4 klopsy. Yy, mówię o komiksie mm -hmm. yy, Piotra Nowackiego, bo tam po prostu jest śmiesznie, a tu jest po prostu o, y, rzucę parę razy back back i y, rzucę jakieś hasło, które jest y, niby naukowe, jaki to jest jestem mądry i cyniczny i, i bawcie się dobrze. Yy, nie polecam, nie kupię trzeciego tomu. Rozumiem. Szkoda, że no, wydawnictwo Oni Press, które publikuje oryginał i to z powodzeniem, bo ta seria tam się ukazuje do teraz. I tak, chociaż właśnie. Ma tam jakieś spin-offy, nie spin-offy. No. Jest ten autor w następnych tomach. Kyle Starks. Ta, twórca, który robi wspaniałe rzeczy. Tak, twórca na przykład oh. Sex Castle czy Rock Candy Mountain. No, on robi wspaniałe rzeczy, więc może w tych kolejnych tomach chociaż troszeczkę to, to dźwignie do góry. Tak, ale tom drugi jest do dupy. Mhm. Może wydawnictwo ONI, które wydaje oryginał, ono w Polsce dotychczas było tak raczej słabo obecne. tam Tylko lata, lata temu się pojawiła zamieć i Odwilż, czyli Whiteout i Whiteout Melt Gre Gregaruki. No a tak to coś nie, nie kojarzę, nie przypominam sobie może Dziwne, po prostu że Scotta Pilgrima nie było, nie? No ale to były przymiarki <śmiech> i nieprzymiarki, tam dużo rzeczy się zadziało. to Myślę, że kultura gniewu nieraz była już o to pytana. No ale cóż, dostaliśmy wreszcie coś z Oni Pressu. myślę, że jeżeli ten Rick i Morty się tam jakoś przyjmie, pomimo tego, że są, tak jak mówisz, przynajmniej ten drugi tam jest kiepskawy, to może dostaniemy coś innego, bo nie, w ofercie Oni Pressu jest sporo fajnych rzeczy które mo można by... <coughs> Ty <Tea> Dragon Society, <głos> chociażby. <głos> na przykład, tak. Jest, jest parę fajnych rzeczy, które można by wydać w Polsce. Stamp Town, na przykład, też mm -hmm. Gregoruki, oj, to było fajne. Więc... Um, no nie polecasz, ale kurczę, może je, beń, beń. może przy dobrej sprzedaży będzie jakaś nadzieja na to... To znaczy, coś. wiesz, no, to, to się na pewno dobrze sprzeda, bo no. jest bardzo dużo fanów Rika i Morty. No, to jest w końcu Riki i Morty, w tym no? I na pewno się sprzeda, natomiast czy, czy ktokolwiek tu kto musiałby się... Na... nie ma nigdzie nawet loga ONI. Je są tylko wspomniani w stopce, której tak nikt nie czyta. Ja zawsze czytam stopkę. O, super. <laughs> Seria Rigi Morty jest wydawana przez ONI Press i koniec mm. wspomnień o, o tym. Bo Cartoon Network jest i tak właścicielem, prawda? Mm -hmm. Dobrze. Natomiast teraz e, przejdziemy do komiksu Który również chcielibyśmy Żeby bardzo dobrze się sprzedał Zdecydowanie chcielibyśmy, żeby mm -hmm. bardzo dobrze się sprzedał e, Tematycznie się oczywiście Troszeczkę już spóźniliśmy, ale No trudno Nie, jeśli bylibyśmy prawosławni No ale nie jesteśmy No nie No, no, no, no, no <laughs> e, Klaus od wydawnictwa Kabum. Kabum Tak Wydawnictwo Kabum, które wyrasta Na moje ulubione albo jedno z trzech moich ulubionych wydawnictw, bo kurczę naprawdę mm, tym wariantem się fajnie pokazali. Teraz pojawiła się wreszcie pierwsza pozycja niewalientowa od ich, o, od tego wydawnictwa. Znaczy nie, żeby to był czwarty komiks, który wydali. No, no tak, tak, ale no, czwarty komiks, ale pierwsza rzecz niezwalianta. Mm -hmm. I Klaus, który kiedyś tam ktoś tam być może zapowiedział, ale. Ale, Ważne, ale, te, ale teraz się ukazał i ukazał się w najlepszym możliwym momencie, bo w grudniu, tuż przed świętami, o ile dobrze pamiętam, cudownie wydany komiks, bo po prostu te. te z... to, to złocenie na kartkach, na, nie? Złocenie na kartkach jest. jest... Przecudowne i, cieszy... i I cieszę na przodzie też jak pod odpowiednim kątem ustawisz, mm. i jak widać tylko ten złoty stempel jakby odbity, bardzo fajnie to wygląda. Tak jest. No, no wydanie jest naprawdę super. Jest... I nie brudzi palców. Tak, to, to nie, nie, jest... brudzi palc, nie brudzi palców. Jest to troszeczkę większy format niż standardowy amerykański komiks. E... Tak? Tak, tak. To jest coś w stylu... To jest coś w stylu... Mm formatu muchy, który teraz... O, a, ten taki o bez... troszkę wyższy kumak. No, no, no. E, no, zobacz sobie na przykład w porównaniu no, do tych no, transform Transformersów. Mm, no i o czym jest Klaus? O Grancie Morrisonie <laughs> e, i jego wymysłach. Znaczy Klaus opowiada m, własną interpretację e, legendy i powstania Świętego Mikołaja a według tamtych germańskich mitów. Mm. I no jak to Grand Morrison. Płynie sobie z folklorem. Do tego mamy przepiękne ilustracje Morry tak. I. No i sprawia się dobrze. Je, jest taka. No klasyczna bajka można powiedzieć. Jest sobie. To czego, przybysz. Się, to, czego się bałem po mhm. Klausie, to będzie Grand Morrison w formie. Czyli przeczyta, przeczytam komiks, po czym wejdę na. Y ten słynny blog amerykański i wpiszę sobie hasło Klaus i dopiero wtedy przeczytam artykuł który wyjaśni mi o co w tym komiksie chodziło tak na dobrą sprawę bo nie wiem czy pamiętasz był... ja, na, na serio czy a nie tego się bałeś nie tak tego się bałem tego okay. się bałem że tak będzie bo pamiętasz był, był faktycznie taki blog na, nawet często podejrzewano że to sam Morrison wyjaśnia swoje, <laughs> ko wyjaśnia swoje komiksy tak. nie pamiętam teraz nazwy oczywiście ale blog y umieszczał bardzo długie, bardzo sensowne, bardzo fajnie napisane artykuły, które wyjaśniały komiksy Granta Morrisona. To było przydatne przy niektórych Batmanowych rzeczach. Albo przy Final Crisis. I mm. a Final Crisis niedługo w Polsce się ukaże, więc będziecie mieli okazję przekonać się na własnej skórze, jak bardzo dziwny jest to komiks. Natomiast w przypadku Klausa no tutaj nie ma takiego problemu. Jest to historia bardzo zręcznie napisana, bardzo sprawnie napisana, pomysłowa, bardzo mi się podoba taka mhm. interpretacja ty, mi, mitu e, Świętego Mikołaja, znaczy jakiego mitu, że Mikołaj istnieje oczywiście. Prosta. E, dokładnie. Jest to przede wszystkim historia, którą no właśnie jest, jest prosta, jest taka, w, widać, że w stylu Granta Morrisona, ale jednocześnie nie jest trudna w odbiorze, bardzo bardzo przyjemne zaskoczenie jak dla mnie mhm. ale faktycznie rysunkowo dla, dla mnie jednak mimo wszystko może to t, troszeczkę niepopularna opinia teraz będzie ale Dan Mora jest dla mnie gwiazdą tego komiksu bo historia o ile fajna pomysłowa zaskakująca tak rysunki to tutaj są po prostu mm, mm, mm, cudo cudo ja mm, nie mogłem się oderwać od niektórych planż, które są częściowo takie bajkowe kreskówkowe mhm. Na przykład, e, I bardzo ładnie są cieniowane. Tak, ten, ten syn głównego złego, e, który jest, jest bardzo fajnie rysowany. Rigdad. I, I konsekwentnie się nazywał. Mhm, z, ten blok, nie? Tak, tak. B, tak Rick blok blok Rigdada. No. E, bar, bardzo fajnie i konsekwentnie. O, ogólnie rysunkowo, no, no cudo. Ja, ja absolutnie kocham ten komik za, za mhm. rysunki w szczególności, za jakość wydania w drugiej kolejności, a za scenariusz Morrisona w trzeciej dopiero. Ale wciąż jest, tak, tak. Je, jest warty, no myślę, że parę osób mogłaby odstraszyć cena, bo on tam kosztuje 109 zł okładkowo, okładkowo. no tylko, że no kabu nie wydaje jeszcze w takich ilościach, żeby móc sobie pozwolić na niższe ceny przy takiej jakości wydania. A lepiej kupić to niż dwa razy Rika i Mortiego. Tak, naprawdę. Albo trzy razy Rika i Mortiego nawet. No, on tam cztery tych okładkowo, więc. No, no tak czy siak. Eee, uważam, że warto za, zainwestować, bo to jest przystępny Grand Morrison mhm. eee, w najlepszej formie Dan Mora, A całość jest po prostu bardzo fajna. Tak jest. I w przypadku wydawnictwa Kaboom czwarty komiks i czwarty komiks, który nam się jak najbardziej podoba i ja powiem szczerze no, nie wiem co będzie następne w kolejności czy ten podwodny spawacz czy nie ale no, Albo podwodny spawacz, albo Dracula, więc... Albo Dracula, albo może wskoczy... Z... Albo mia miała być dzisiaj o 18.00, znaczy dzisiaj, ponieważ nagrywamy trochę wcześniej, mhm. tam było zapowiedziane, że na Instagramie o godzinie 18.00 coś się pojawi. Jest 18.01 w tym momencie, w którym nagrywamy, więc sprawdzaj szybko. Natomiast ja tak dodam, że klaus na nieprzeczytane.pl kosztuje 87.50 no to, jest jak... nie, no to w takiej cenie to jest no, dwa jak... razy Regi Morty to D oczywiście. Dokładnie, żebyś... jak, jak za taką jakość wydania to jak najbardziej myślę, że mm, warto. Mam, mam taką cichą nadzieję, że ta instagramowa zapowiedź to będzie coś z walijanta. Chciałbym doktora Mirecz, ale pewnie się rozczaruje za momencik. Albo i nie. Albo i jeszcze pewnie nic tam nie ma. Jest. O, dawaj. Um, no jest to rysunek. Mhm. Łukasza Kowalczuka mhm. o wielkim łokciu wpadającym w oko. Mhm. Zagadka. Zagadka. No ciekawa. Ale faktycznie na, na Facebooku wydawnictwo kabu mówiło, że to nie będzie prosta zagadka. No więc Zobaczymy, coś to mówi? Mówi Ci to coś? coś Fito mówi. Nie, ja, ja jestem niestety kiepski w takich zagadkach. No cóż, u mnie dokładnie to samo, więc zobaczymy, jakie tam tropy się pojawią. Natomiast jeśli chodzi o Klausa, zdecydowanie znowu już polecamy. Kolejna rzecz od wydawnictwa Kabum, którą warto mieć. Czekamy na Drakulę, czekamy na podwodnego spawacza, czekamy na drugie tomy Samowara i Bloodshota. <grym> więc, <grym> e, tak. Więc e, no, co tu dużo mówić... Nie pamiętam kiedy się ostatnio pojawiło na naszym w, w, rynku wydawnictwo, które powiedzmy spośród pierwszych siedmiu wydanych przez siebie komiksów sprawiło, że wszystkie siedem chce mieć. Bo nawet no, dla nawet, mnie Mandioka to była. Nawet non stop komiks jak się pojawiło. No mhm. to. Ale Mandioka nie jak się pojawiła tylko jak przeczytałem mhm. pierwsze barasy jak kupiłem je sobie zbiorczo. Mhm. Tak, tak. To, to wtedy i później wszystko co Mandioka wydała było e, albo wybitne mhm jak Fawela w kadrze, albo je, yeah, albo bardzo, bardzo dobre, jak yy, Kocia Skórka. Tak, o, że... y, Pets było fajne. No ogólnie te, te ich tytuły są, są po prostu dobre. Oby więcej takich wydawców. Natomiast ja pozwolę sobie przeskoczyć do e, rzeczy pierwszej z dwóch zagranicznych rzeczy, o której dziś będziemy mówić. Jako, że dawno nie było czegoś z W no, ogóle jedna jest taka pół zagraniczna. No tak, pół zagraniczna owszem. E, jako, że dawno nie było czegoś z no, na łamach naszego podcastu w ogóle mam wrażenie, że bardzo rzadko używam nazwy Image komiks w tym podcastie, więc to trzeba zmienić. Już prawie zapomniałem jak to brzmi. No ja, ja też tak mi się wydaje, że masz prawo zapomnieć jak to brzmi, więc będę Ci konsekwentnie teraz przy a tak na poważnie chciałbym wspomnieć o pierwszym numerze serii Self slash Made, którą, który pierwszy zeszyt przeczytałem całkiem niedawno, drugi się już zdaje się ukazał 9 stycznia, A, czyli w dniu dzisiejszym, w którym nagrywamy tenże odcinek, ale pierwszy, pierwszy zeszyt sprawił, że wyskoczyłem z kapci i dawno mhm. mi się to nie zdarzyło. Scenariusz Mad Grum, rysownik Eduardo Ferrigato i to jest, to jest taki duet, można powiedzieć, świeżaków, jeśli chodzi o komiksowe rzeczy, aczkolwiek Mad Grum już parę rzeczy na koncie ma i zdaje się, że większość z nich została przyjęta bardzo ciepło. Mhm. Troszkę mnie zastanawia to dlaczego przy zapowiedziach tego komiksu najczęściej wymienianym przez wszystkie przypadki nazwiskiem był edy edytor tego komiksu, którym jest Kyle Higgins no ale cóż to jest chyba najbardziej rozpoznawalne nazwisko jeśli chodzi o cały zespół twórców, no, no no no przynajmniej na razie bo mam nadzieję, że Groom i Ferigato wypłyną trochę na szersze wody, bo Selfmade jest bardzo fajnym, zaskakującym komiksem tutaj no, nie ukrywam, jeśli komuś spoilery przeszkadzają, to proszę sobie przeskoczyć tam parę minut do przodu, bo praktycznie teraz wam opowiem cały pierwszy zeszyt. Y, historia y, skupia się na y, wojowniczce z Królestwa Arkadii, która się nazywa Amala. Y, I jej armia idzie, znaczy jej armia, ona jest zwykłym żołnierzem, nie jakimś tam generałem czy coś ten deseń. Armia, do której należy idzie na kolejną potyczkę. Mamy mały time jump, armia jest rozpierdzielona w cholerę, ona tylko jedna przeżyła, spotyka pewnego rycerza, który daje jej możliwość dokonania zemsty za poległych braci i od tego momentu obserwujemy ją z nim i jeszcze z trzecią osobą, takim czarownikiem, który jest bardzo mało mówny jak idą i pokonują kolejne przeszkody żeby dojść do pewnego miejsca czyli taka typowa powiedzmy, misja w stylu RPG jeżeli grywacie w gry komputerowe z RPG no to jak, jak najbardziej znacie tego typu wątki fabularne tylko że ta misja im źle idzie w paru momentach, mhm. przykładowo wpadałem w jakąś zasadzkę, nie wiem zła opcja dialogowa i już na bodajże ósmej stronie główna bohaterka ginie jest takie what the fuck po czym przewracamy stronę na kolejną okazuje się że wgrywa się checkpoint i historia wraca do momentu w którym poszło coś źle tylko idzie już inną ścieżką i to nie a, a bohaterowie nie są świadomi tego że powiedzmy czas się cofnął. no i w tym momencie sobie zadawać pytanie o kurczę, o co, co autor może mieć na myśli <śmiech> Takich zagrywek w tym zeszycie jest parę, po czym ostatnie dwie strony wyjaśniają o co chodzi. Mhm. I w tym momencie, właśnie to był ten moment, w którym wyskoczyłem z kapci, bo y, y, fabuła, która przez cały zeszyt powoli budowała takie napięcie, widać było, że ewidentnie te wgrywanie tych checkpointów to y, nie jest przypadkowe. Y, no i te dwie ostatnie strony wyjaśniają dlaczego tak się dzieje. I o ile to już, sa, już samo budowanie tego napięcia w tej historii było całkiem fajne, to to jak to wyjaśniono sprawiło, że ja naprawdę chcę tę serię poznawać na bieżąco w zeszytach. Ten drugi zeszyt, który dzisiaj się ukazał sobie prawdopodobnie, jeszcze dzisiaj nabędę i przeczytam, ponieważ to zawiązanie historii w pierwszym zeszycie, co nie, nie, niezbyt często ostatnio się udaje, jest po prostu świetne. Jest wiele takich opowieści komiksowych, które, w których pierwszy zeszyt tak na dobrą sprawę tylko przedstawia bohaterów i w sumie jakieś tam zalążki, fabuły, a tutaj już mamy całkiem fajnie wywalone e, o co chodzi w tym komiksie i, i to, co, to czego się dowiadujemy na samym końcu daje ogromne pole do popisu dla twórców. Z tego co widziałem w zapowiedzi zeszytów 2, 3 i 4 to będą z tego czerpać pełnymi garściami i mam nadzieję, że utrzymają poziom z premierowego zeszytu, który nie tylko jest świetnie napisany i bardzo zaskakująco i wciągająco i zachęcająco, mm -hmm, ale także mm -hmm. rysunkowo też całkiem fajnie się prezentuje. Eduardo Ferigato może nie zostanie jakimś moim ulubionym rysownikiem, ale na pewno świetnie, dobrze się wywiązuje ze swoich obowiązków. I powiem szczerze, ten self-made to, no nie przypuszczam, że to będzie jakiś sikior sprzedażowy, ale mam nadzieję że to będzie jeden z tych, z tych tytułów gdzie twórcy spokojnie będą mogli zrealizować cały swój plan na, na serię ponieważ ma być to seria ongoing i co najmniej dwa może trzy tomy jakiejś naprawdę porządnego komiksu dostaniemy po pierwszym zeszycie jestem bardzo mocno na tak i czekam na kolejne być może to będzie kolejny bardzo mocny tytuł z image o którym nikt nigdy wcześniej nie słyszał oby Oby tak, no, znaczy w sensie, że kole, kolejne, kolejni tacy mało znani autorzy wypłyną do, dość, dość fajnie, tak jak na przykład właśnie Kyle Starks, z którego wcześniej wspominaliśmy. No, mam nadzieję, że to będzie taka trampolina dla tych twórców, a oni też sami nie spuszczą stonu. Natomiast ty masz coś półpolskiego, można powiedzieć. Tak, półpolskiego, ponieważ jest to rzecz, która ukazała się 19 grudnia zeszłego roku. Ale dopiero teraz ją przeczytałem, więc dopiero teraz się będziemy o tym e, wypowiadać. My, Andrzej, będziemy się wypowiadać. Mhm. E, jest to Witcher of Flash and Flame, czyli wie, nowy wiedźmu, Wiedźmin. Tak, ostatnio znalazłem e, w pudle z, ze starymi komiksami Wiedźmuna, mhm. Tomka Samoilika. Mhm. Wspaniały komiks. E, tak, ale e, Wiedźmin of Flash and Flame, e, numer pierwszy z czterech scenariusz Aleksandra Motyka, która pracuje w CD Projekt i współtworzyła scenariusze do Wiedźmina i rysowniczka Marianna Strychowska, którą możecie kojarzyć z komiksu zatytułowanego Nie Przebaczaj. Mhm. I ze świetnych ilustracji. Bardzo polecam też profil sobie śledzić na tak zwanym Facebooku, ponieważ ilustracje ma przepiękne. I takie same ilustracje są w tym komiksie, i to widać już od okładki. Jest pięknie narysowany, jest pięknie pokolorowany, i warstwa graficzna póki co zrobiła na mnie największe wrażenie. Um, dlatego, że jak to jest, to jest miniseria, która ma cztery numery, to mhm. um, osądzanie fabuły po pierwszym zeszycie, który jest tylko tak naprawdę przedstawieniem postaci, no jest tak naprawdę gównowarte, bo. I, są tu dobrze poprawnie przedstawione postaci w taki sposób, które podkreślają ich charakter. Wiesz czego się spodziewać po tych postaciach, jeśli nie znałeś ich wcześniej. Szczerze wątpię, że sięgnąłeś po ten komiks, jeśli jakimś cudem jeszcze nie znałeś Wiedźmina, to jest inna rzecz, bo się nie znałaś. Mhm. I jest to po prostu dobrze skonstruowane. Tylko, że jeśli sobie przeczytacie na przykład... E opis na stronie Dark Czyli Gerald is summoned by an old friend to help solve a mystery involving his daughter. Upon arriving to investigate, however, Gerald is surprised by another friend from the past and he soon finds himself transported to regions beyond his original expectations. I wtedy się kończy pierwszy zeszyt. Aha. Tak naprawdę Czyli, czyli <laughs> Więc... o, opis e, to jest też przy okazji nie? Tak a najlepsze jest to że tu że zostaje zaproszony przez przyjaciela żeby pomógł tam z e, czymś e, związanym z jego córką. Mm. A później spotyka innego przyjaciela i następne zdanie to jest nowa seria która za, w której zobaczycie Geralta i Jaskra. <laughs> I Ciekawe no, kogo typiarze, y <laughs> Nie popisaliście się trochę tutaj z copywritingiem. E historia zapowiada się fajnie, e bo jest też w pewien sposób nowszym miejscu. Y drugi numer już czekam, bo on powinien wyjść jakoś chyba dzisiaj z tego co pamiętam. E więc sobie e zakupię też cyfrówkę, bo jedynkę miałem w cyfrówce. E Rysunki mi się bardzo podobają. E Samo przedstawienie Geralta, ta mimika, która tutaj jest, i nawet na stronach, które e, masz na e, preview, e, bardzo mi się podoba ten taki trochę paranoiczny i przerażający uśmiech Geralta. Mhm. E, natomiast fabu o fabule się tak naprawdę wypowiem po przeczytaniu całości, bo w przypadku czterech numerów, ciężko jest to oceniać. Jest to. E, Czuć klimat wiedźmina w tym, co jest napisane, co jest przedstawione. Mamy przedstawienie tych bohaterów, którzy y, są. No i, i, i co im miało się nagle skończyć czymś jakimś, jakimś wielkim objawieniem, zanim przedstawisz bohaterów. Jak masz coś podzielone na cztery, to nie możesz trzaskać jakimś wielkim cliffhangerem za cliffhangerem. Mhm. Tak naprawdę. No. Poza tym, tak szczerze mówiąc, ostatnio słuchałem bardzo ciekawego. Wykładu Dana Brauna tego od kodu Leonardo da Vinci, i on tam wspominał, że chyba najważniejsze w takich mm, książkach, thrillerach i rzeczach, które idą seryjnie, jest to, jak to poprowadzisz, a nie, że ktoś przewidzi zakończenie. Tutaj na pewno Gerald wyjdzie ze wszystkiego cało i tak dalej. Mhm. Ale czy to jest ważne? Nie jest ważne. Gdyby to było ważne, to powodzenia z napisaniem tylu książek o bądź, ile napisał Ian Fleming, które zawsze się kończą tak samo. Wygra, zarucha I, i wiesz, że tak będzie, tak naprawdę. Mhm. E, więc tutaj e, uważam, że to jest dobrze napisany komiks, świetnie zilustrowany e, i mam nadzieję zobaczyć jeszcze inne prace. Zarówno od Aleksandry Motyki, jak i Marianny Strychowskiej. No bo jest tutaj gigantyczny potencjał. Mhm. Znaczy potencjał, tak, jakby to super debiutancki były. Po prostu cieszę się, że kolejne nowe polskie nazwiska pojawiają się na Zachodzie. I po tym, że ostatnia seria Wiedźmina od Dark Horse'a była tak do dupy, mhm. ogólnie że, że, rzecz biorąc to ja, tu się zapowiada... Ja bym to podciągnął pod wszystkie dotychczasowe komiksy z Wiedźminem Wonderkorsa. Tak. No dobrze, zgadzam się. Najfajniejsze w nich były okładki. Mhm. A tutaj oprócz okładki mamy bardzo fajny środek. Jeśli lubicie Wiedźmina, to no chyba już po to sięgnęliście tak naprawdę. Myś... Mam nadzieję, że wyjdzie w Polsce. Chociaż już... Pewnie wyjdzie. Na bank poprzednie trzy części wyszły od Egmontu. No to wreszcie i... będziecie mogli kupić jakiś dobry komiks z Wiedźminem, bo to jest chyba tak naprawdę pierwszy dobry komiks z Wiedźminem, bo uważam stary komiks za... Ciekawostkę historyczną. <gry> tak, no nie, nie, nie podobał mi się. to, to nie, nie będę tutaj jakoś ściemniał. No, to jest coś na co... To jest komiks na jaki. Ludzie lubiący Wiedźmina zasługują. Okej, okay. Przynajmniej po pierwszym zreszycie. Zobaczmy. Po pierwszym zreszycie. Zobaczmy. Oczywiście zobaczymy, jak, jak historia się potoczy, ale szczerze mówiąc, jeśli Aleksandra Motyka była odpowiedzialna za misję w teraz nie pamiętam, czy sercach kamienia, czy krew i wino, ale no nieważne, w ogóle w grze Wiedźmin 3, no to w najgorszym wypadku będzie tylko OK. Mm -hmm. natomiast je... ale zrelacjonuje to oczywiście jak przeczytam czwarty zeszyt dobrze, trzymamy za słowo natomiast e, chciałbym tak zauważyć tylko, że podoba mi się podobały mi się te ruchy Dark Horse'a z komiksowym Wiedźminem bo zaczęło się od e, miniserii, którą pamiętam, że napisał Paul Tobin, ale nie, nie, nie cholery sobie nie przypomnę, kto narysował e, przy drugiej miniserii było dokładnie to samo, ten sam zestaw twórców, przy trójce już się pojawił Piotr Kowalski na rysunkach a teraz już mamy całkowicie polski zespół twórców. Więc oby tak dalej. Znaczy, no nie wiem, co tam już jeszcze bardziej polskiego mogłoby się wydarzyć. w kolei, w Byle nie Sapkowski. <laughs> Ewentualnie. No, jakiś pozew do Dark Horse'a to by było <grym> dopiero. <grym> no ale cóż, zobaczymy. Ja myślę, że jeszcze w tym roku, chociaż mamy 10 stycznia, 9 stycznia, że jeszcze w tym roku ten komiksowy Wiedźmin się pojawi. Wcale bym się nie zdziwił, jakby to był jakiś, nie wiem, Pyrkon. Najdalej MFK. No ostatni, Ostatni zeszyt po angielsku ukaże się według strony Dark Horse'a 20 marca. Mhm. Więc wydanie zbiorcze mogłoby być w kwietniu, a polska edycja w maju. Czemu by nie? Komiksowa Warszawa? Może... Chociaż nie wiem, czy Komiksowa Warszawa jest w maju, ale no cóż. No a jeszcze jeśli chodzi o Wiedźmina i Mariannę Strychowską, to ta kolorowanka z Wiedźmina, która się pojawiła, mm. zawiera również jej rysunki. Tak, tak. I te rysunki tam są kosmicznie dobre. Tak, no jeśli macie opis, który widzicie na Facebooku, to macie podlinkowany profil również... Kolorowankę wydało Studio. DG. dobrze? Tak, dobrze tak, tak, tak, tak, tak. Macie podlinkowany profil artystki, więc możecie sobie zobaczyć jak kozackie są jej ilustracje. Dobra, natomiast teraz przejdziemy do wersji, do edy... do sekcji zinowej. Tym razem będzie skromna, bo jest z jednej pozycji się będzie składać. Czyli Wrestel Wreckles Slash Fantoma. Ty masz wersję, cover, cover, który? Kowalczuk. Ko, Ko, Ko, Ko, Łukasza Kowalczuk. Ja zdaje się mam ten drugi, prawda? Tak, Łukasza tak, ma Tak, bo ewidentnie wygląda mi ta okładka inaczej niż moja, więc przypuszczam, że ma, ma, mam drugą wersję. O tym y, zimie wspomniałem dwa tygodnie temu, że troszkę mnie zaskoczył. A, że nie, a tak, mówię, że nie był tak. tym. Nie był tym, czy, czy, czego się spodziewałem ze względu na to, że spodziewałem się historii komiksowej mhm. natomiast w środku mamy opowiadanie z, z ilustracjami i jest spoko kurczę, ja się naprawdę fajnie, fajnie wybawiłem podczas tego szlamowego, jak najbardziej tej szlamowej lektury wszystko na tyle na ile pamiętam, bo jednak muszę przyznać że Werslerów czytałem mega dawno temu i w sumie powinienem to zmienić jakoś to sobie odświeżyć ale, ale podczas lektury tego, tegoż Zinu no, czułem, że jest to jak najbardziej w klimacie fajnie mm, udało się powiązać Fantome z wrestlerami no i kurczę, bawił, bawiłem się fajnie podczas, podczas lektury nie wiem czy u Ciebie podobne było odczucie? tak o, bardzo dobrze się bawiłem e, postać Fantomy e, jest cudownie zaadaptowana przez e, Łukasza Mazura i myślę, że gdyby twórca Fantomy, czyli właśnie Fletcher Hanks, którego wszystkie prace możecie kupić na przecenie na Comixology i naprawdę warto, mhm. bo Fantoma zresztą też tam występuje, no byłby dumny z tego, co się stało z jej postacią. I początek, który jest komiksowy, też właśnie myślisz sobie o, ho, ho, o, w końcu, mhm. znaczy w końcu, ale będzie i zaraz się zaczyna. E, tekst, ale on jest tak fajnie przepleciony tymi wstawkami komiksowymi, czy mm -hmm. to e, złamanie czwartej ściany e, kawałek dalej w ilustracjach, że e, ty to dalej czytasz? Jakoś tak to było chyba? Mm -hmm. e, super zrobione. Łukasz też już e, wydając e, tomik poezji <laughs> e, swojej szlamowej m, pokazał, że jego scenariusze i opowiadania są na równie dobrym poziomie co, co jego komiksy. Więc tutaj bawiłem się, bawiłem się świetnie. Tak, tutaj bardzo. I to jest najlepszy crossover od czasów mm -hmm. kiepskich i miodowych lat. Tak. Tutaj warto jeszcze dodać, że scenariusz Łukasz Kowalszu, rysunki Łukasz Mazur. Ale te rysunki jak zwykle są mocno inspirowane działami Erika Larsena, ale także też Franka Millera czy Jacka Kirby'ego. I to, to widać, bo jeżeli pewne rzeczy z Severidge Dragona, które sobie czytałem lata, lata temu, się tu przebijają i ja to widzę ewidentnie, mhm. no to, to jest... No, no widać, że ta, ta inspiracja jest naprawdę mocna. Opowieść, tak jak wspomniałeś, fa fajnie się to czytało bez, bez nie wiem, jakiegoś ziewania, bez, yy, nie, nie zmuszałem się podczas które a nieraz się zdarzają nawet takie króciutkie teksty, które, przez które przebrnąć jest, jest mi dość ciężko i yy, nie ukrywam, że Tutaj tak nie było, no, rysun te rysunki przy pojawiające się mi, mi się najbardziej podoba to co jest na samym końcu te takie szkice, mm -hmm, mm -hmm. no szkice są, super, Szki szkice, szkice są naprawdę cudowne, te e, przebijające się logo tutaj, no, no bardzo, fajnie. bardzo fajnie to wyglądało, nie, nie, mam, nie pamiętam ile, ile to kosztowało. Możesz przypomnieć? Nie, nie, bo nie pamiętam. Też a nie, nie pa ma na okładce? Też nie pamiętam. No właśnie, niestety nie ma, ale no, na pewno nie było to, nie, nie był to jakiś majątek, a e, jakość wydania jak najbardziej fajna. Mm. Bo ja, ja wtedy brałem oba te numery dla nas i jeszcze nową wersję ust pełnych śmierci. Mhm. O, I chyba za wszystko z wysyłką 4 dychy zapłaciłem. Ja obstawiam, że tutaj jakieś 10, 12, 15 zł no góra. A, a rzecz fajna, jeżeli znaliście poprzednie wcielenie, czy to Fantomy, czy Wrestle the no to zdecydowanie warto sięgnąć i po to jest to bardzo fajne uzupełnienie, rozwinięcie tego świata i cóż, czekamy na więcej. Myślę, mm -hmm. że byłoby naprawdę fajnie, gdyby coś jeszcze się tutaj 15 podziało. 15 złotych teoretycznie, natomiast komplet, czyli okładka Wersja Łazur, okładka wersja Kowalczuk razem kosztowały 25. Mm -hmm. Czyli piątkę taniej, jak kupowało się oba. Tak. A zdecydowanie warto, naszym zdaniem. Kolejny fajny zin który można sobie nabyć. W tym roku strasznie dużo tego wyszło. Fajnych. A nawet w zeszłym roku. E, tak jest faktycznie tak wciąż mentalnie w 2018 w zeszłym roku bardzo dużo fajnych zinów wyszło. No, myślę, że przy Złotych Kurczakach. Będziecie mieli dużo roboty panie Jurożu No dobra. <śmiech> nie ułatwiasz. M nie uciekniesz od tego. E, cóż. E, fajna, fajny kolejny komiks i myślę, że na tym Dzisiaj już się zatrzymamy. Mhm. E, tych komiksów, które, no kurczę, o, ostatnio czytamy i polecamy, jest zdecydowanie za dużo. Może następny numer. Ale, ale w końcu ale, bo, dobra, dobra. Ricka i tak, tak. Rick i Morty. <trym> w końcu <Ale trym> myślę, że powinniśmy zrobić jakiś, jakiś, nie wiem, jakiś dział na kiblowe komiksy od, od kolejnego odcinka. Tak, tylko że wiesz, trzeba uznać, czy kiblowe komiksy są tak naprawdę złymi komiksami, mhm. nie? Ja sobie no będę... bo gigant to jest dla mnie komiks do kibla. No tak, tak. To może zła nazwa. Jeszcze, jeszcze się musimy to przemyśleć. Będę jakaś sekcja z komiksami, które są po prostu złe, ja będę wyciągał z półki komiksy, roba Life i co dwa tygodnie o kolejnym opowiadał. Nie wiem później przeskoczę na Marvela, bo to też nie trudno znaleźć tam szrot <laughs> Więc no cóż, dziękujemy jak zwykle. Lara sobie zaczniesz omawiać. Dokładnie. Myślę, że jest tutaj pole do popisu. tak. Dziękujemy jak zwykle za to, że byliście. Jeżeli macie jakieś komentarze, to piszcie tutaj na Facebooku. Nie wiem, na maile może raczej nie, od, nie będziemy odpisywać, bo to tak w sumie trochę dziwne. Nie, to znaczy, mało kto do nas pisze maile, no, więc no, tak, jak, ja. jak ktoś już pisze, to odpisujemy. Wy, Wyobraż sobie tak, no, wejdź na maila i zobaczyć się tam, nie wiem, ale odcinek odsługuje. Czasem wiesz, wchodzisz na maila, a tam jest powiadomienie z YouTube'a, że e, Tymczyński ma głos jak 50-letni pijany Bey, ale jak wchodzisz na YouTube'a, to już nie ma tego komentarza. Podejrzane, a ja, ja, ja nie usuwam takich rzeczy, bo. Ja, ja, ja no w się... ogóle nie usuwamy komentarzy. No, nie, żebyśmy je mieli, ale to. <głos> no jak się ma po 3-4 pod odcinkiem, to po co je usuwać? Nie? Dokładnie. Nie? Dobrze, no to y, słyszymy Wszystkiego się. Miłego. Słyszymy się, mamy nadzieję, za dwa tygodnie. Y, I do usłyszenia. Cześć. Czołem.